Poczet Królów i Książąt Polskich Taśma 20. Ścieżka 2 Czyż sam był na tyle bezkrytyczny, że nie rozumiał swojej nieudolności i braku zalet tak potrzebnych dla rządzenia państwem? Do czegoż więc nie zrezygnował? Dlaczego przyjął tę ciężką koronę? Może znalazł się pod naciskiem szlachty? Może nie umiał oprzeć się silnej woli Olszowskiego? Nie umiemy odpowiedzieć. Już na wstępie panowania dał się ponieść fali. Zrazu partia francuska oraz inni obcy agenci mogli być zadowoleni, że nie został wybrany żaden z ich możnych konkurentów, ale nie groźni dla nich Michał. W każdym jednak razie elekcja Piasta była, zwłaszcza dla francuskiej dyplomacji, zupełną klęską, tym dotkliwszą, że dwór francuski nie tylko stracił z górą 2,5 miliona liwrów, ale przede wszystkim dlatego, że naród szlachecki pogardził królewską krwią Kondeusza. Oporni polscy magnaci Długo ociągali się z ogłoszeniem króla, a potem przeszli do opozycji, aż do planów detronizacji włącznie. Marzyła się im monarchia na wzór państwa Ludwika XIV, a tymczasem musieli kłaniać się ubogiemu książątku, który jeszcze przed elekcją pożyczało pieniądze od obcych dyplomatów, a teraz cudem zostało wyniesione na tron. Z pogardą wyrażali się o nowym królu. Coście to za króla obrali, który szóstaka nie miał za co sobie grzebienia kupić. A groźna to była opozycja, nazwana przez jej uczestników obozem malkontentów. Należały do niej pierwsze nazwiska w kraju. Prymas Mikołaj Prażmowski, marszałek Hetman Wielki Koronny Jan Sobieski, znany poeta, a jednocześnie podskarbi Wielki Koronny Jan Andrzej Morsztyn, magnaci małopolscy, stolnik koronny Jan Wielopolski wojewoda krakowski Aleksander Lubomirski, kanclerz Wielki Koronny Jan Leszczyński z Litwy Szwagier Sobieskiego, Podkanclerzy i hetman polny Michał, Kazimierz Radziwił, liczni wojewodowie i kasztelanowie. A więc pierwsi w Rzeczypospolitej senatorowie i ministrowie, ludzie inteligentni, ruchliwi, bogaci, tym bardziej niebezpieczni, bo wpływowi. Michał mógł liczyć przede wszystkim na swych wyborców, ogół szarej szlachty, która w pospolitym ruszeniu w Generalnej Konfederacji stanowiła groźny oręż malkontentów. Ale pospolite ruszenie trzeba było dopiero zwoływać, urabiać i przekonywać sejmiki, a słaby i mało przedsiębiorczy król wymagał bliskiej opieki i stałej rady ze strony przyjaciół. Król Michał nie umiał jednak zgromadzić wokół siebie oddanego sobie stronnictwa partii dworskiej. Otaczali go nieraz ludzie, którzy wprawdzie bronili go, ale nie współdziałali ze sobą, raczej współzawodniczyli, zazdrośni o wpływy na króla. Do najbardziej oddanych królowi należał autor cenzury, i główny sprawca lekcji pod kanclerzy Olszowski. Ale i on z czasem wdał się w spory z popierającymi króla na Litwie pacami, kanclerzem Krzysztofem i hetmanem Michałem Kazimierzem i po prostu zawiódł nadzieję. Może potem zobaczył swój błąd w forowaniu na tron tak przeciętnego kandydata. Do przyjaciół króla zaliczano jego krewniaka, budnego i ambitnego Dmitra Wiśniowieckiego, hetmana polnego koronnego, rywalizującego z Olszowskim i bardziej działającego z nienawiści do Sobieskiego niż z przekonania do racji królewskich. Popierało też króla kilku biskupów, Chełmski Krzysztof Żegocki, Poznański Stefan Wierzbowski i krakowski Andrzej Trzebicki, zwolennik prohabsburskiej orientacji. Trudno zaliczyć do obrońców króla kilku szlacheckich krzykaczy, demagogów i zrywaczy opozycyjnych sejmików. Wspomniana opozycja malkontentów jeszcze na polu elekcyjnym Najpierw usiłowała mocno skrępować króla tak zwanymi egzorbitancjami, to jest nadmiernymi żądaniami naprawy tego wszystkiego, co przekraczało ustalony porządek prawny, a potem przez narzucone pakta konwenta nie dopuścić do ewentualnego wzmocnienia jego władzy. Sejm Koronacyjny w październiku i listopadzie 1669 roku stał się następnym polem walki. Wprawdzie oponenci musieli uczestniczyć w akcie koronacji króla Michała w Krakowie, ale doprowadzili do pierwszego w dziejach Polski zerwania Sejmu Koronacyjnego, posługując się tzw. egzulantami, czyli posłami z ziem odstąpionych Rosji na mocy rozejmu Andruszowskiego 1667. Już wtedy porozumieli się z Francją za pośrednictwem nadzwyczajnego posła Ludwika de Lion. Knuli spisek detronacyjny, nie chcieli dopuścić do nieodpowiadającego ich planom królewskiego małżeństwa. A król Michał nie przejawiał żadnej energicznej działalności. Zdał się całkowicie na Olszowskiego. Bywał wtedy w kościołach i na ucztach, nie wpływał na tok obrad sejmowych, ożywiał się tylko wówczas, kiedy krewniacy zamojscy upominali się o ordynację po jego wuju wojewodzie Janie, dzielnie bronioną przez matkę królewską Gryzeldę. Małżeństwo króla miało zdecydować, która polityczna koncepcja zwycięży – francuska czy habsburska, a może jeszcze inna. Matka królewska od dawna snuła plany ożenienia syna to z siostrzenicą Sobieskiego Teofilą Ostrokską, to z inną Piastówną. Wspominano też o księżniczkach francuskich, hiszpańskich, nawet o carównie. Zgodnie z sugestią Olszowskiego i jego zabiegami w Wiedniu Król Michał ożenił się w lutym 1670 roku w Częstochowie z młodziutką arcyksiężniczką habsburską Eleonorą Marią Józefą, siostrą cesarza Leopolda I, nieszpetną i dobroci nieporównanej, i piękną i bardzo dobrą. Sam król nie przejawiał większej inicjatywy, zdał się na wolę doradców, głównie olszowskiego, żeby było z wygodą i ważnościów i pożytkiem Rzeczypospolitej. To polityczne małżeństwo związało króla i Polskę z Habsburgami i niewątpliwie wzmocniło stanowisko Michała wobec opozycji. W żonie zaś zyskiwał król wierną i przywiązaną towarzyszkę, która nie opuściła męża nawet w najtrudniejszych chwilach, a podsuwane jej przez malkontentów propozycje rozwodu zawsze zdecydowanie odrzucała. Zwłaszcza kiedy szkalowano króla posądzając go, zresztą niesłusznie, o impotencje, a nawet różne zboczenia. Szybko też młoda królowa umiała zjednać sobie sympatię i szacunek w nowej ojczyźnie dzięki osobistym zaletom, nawet wśród malkontentów. Polska królowa nie spełniła jednak pokładanej w niej przez habsburską dyplomację nadziei, gdyż do polityki nie rwała się. Malkontenci już na pierwszym zwyczajnym Sejmie wiosną 1670 roku przystąpili do generalnych ataków. Znaleźli sobie wówczas nowego kandydata do tronu, w osobie siostrzeńca Kondeusza, księcia Karola de Longueville. Króla Michała oskarżyli o szereg uchybień prawom, małżeństwo bez zgody Sejmu, obcy rezydenci na dworze, łamanie paktów, konwentów i doprowadzili do zerwania Sejmu. Po chwilowej konsternacji na królewskim dworze, skoro Sejmiki niemal wszystkie opowiedziały się za królem i groziły malkontentom pospolitym ruszeniem, na niektórych, na przykład na Sejmiku Średzkim, Doszło nawet do huczków, szabel i obuchów, a nawet pogębków. Jesienią 1670 roku doprowadzono do szczęśliwego Sejmu zalegalizowania elekcji Michała, koronacji królowej Eleonory. Utrzymano zasadniczą linię polityczną, pro-habsburską nie tyle dzięki energii czy uporowi króla, ile konsekwencji jego doradcy Olszowskiego. Malkontenci musieli na razie pogodzić się z sytuacją. Nie zrezygnowali jednak z walki. Sytuacja króla o tyle była trudna, że trzeba było zwalczać opozycję i równocześnie rozwiązywać bardzo skomplikowane problemy polityki zagranicznej. Jednym z nich było uregulowanie stosunków z elektorem brandenburskim i księciem pruskim Fryderykiem Wilhelmem Hohenzollernem, jeszcze lennikiem z ziemi lęborsko-bytowskiej i przywłaszczycielem starostwa trachimskiego Czaplinek. Potwierdzenie paktów bydgoskich z 1657 roku i odnowienie Lenna napotkało na zasadniczą przeszkodę. Oto mieszkańcy Prus książęcych, szlachta i mieszczanie, od lat ciążyli ku Polsce, buntowali się przeciw uciskowi ze strony brandenburskich urzędników. W Rzeczypospolitej szukali opieki i obrony. Ale kiedy przywódcę pruskiej opozycji, Krystiana Ludwika Kalksztajna-Stolińskiego, kazał elektor 28 listopada 1670 roku porwać spod boku króla z Warszawy, i po dwuletnim więzieniu, 8 listopada 1672 roku ściąć w Kłajpedzie, Steroryzowani mieszkańcy Prus musieli skapitulować, a Rzeczpospolita zagrożona tureckim niebezpieczeństwem okazała się bezsilna wobec tego gwałtu. Wprawdzie król Michał osobiście interweniował, słał poselstwa z protestem do Berlina. Oburzała się szlachta na sejmikach, zbrodnia elektora pozostała jednak nieukarana, a król był zmuszony zgodzić się na tzw. rekognicję Lenna i na odnowienie paktów bydgoskich. Natomiast dzięki licznym i konsekwentnym zabiegom polskiej dyplomacji, nie bez zaangażowania króla, udało się utrzymać przyjazne i względnie dobre sąsiedzkie stosunki z Rosją na podstawie zresztą niekorzystnego dla Polski rozejmu Andruszowskiego 1667. Ale i w tych sprawach wewnętrzna słabość Polski jej zagrożenie ze strony Turcji i problem kozacki tak dalece utrudniały działalność, że nie udało się Polsce odzyskać za Michała Kijowa i otrzymać konkretnej pomocy przeciw Turkom i Tatarom pomimo wysiłków polskich poselstw i długotrwałych pertraktacji. Jeszcze bardziej skomplikowany był problem kozacki odziedziczony przez Michała po poprzednikach, nie tylko wewnętrzny, ale bardziej związany z ościennymi państwami, głównie Turcją, i Rosją. Skoro Piotr Doroszenko poddał się Turcji, kul starał się przeciwstawić mu mało popularnego wśród Kozaków i o miernych zdolnościach politycznych i wojskowych humańskiego pułkownika Michała Hanenkę. W zbrojnej konfrontacji sił polskich z Kozakami Doroszenki i nawałą turecką w 1671 roku jedynym obrońcą, prawdziwym salwatorem ojczyzny okazał się Hetman Sobieski. On to w błyskotliwych uderzeniach rozbił wojska kozacko-tatarskie pod Bracławiem, Winnicą, Mochylowem, Ładyżynem i jesienią 1671 roku zakończył swą triumfalną kampanię. Król i jego doradcy nie umieli zdobyć się na choćby tymczasowe rozwiązanie kozackiego problemu, a w chwili niebezpieczeństwa nie wykazali potrzebnej energii, a nawet nie bardzo chcieli wierzyć w śmiertelne zagrożenie. Król niby wybierał się do obozu, ale wciąż opóźniał wymarsz. Oglądał się na pomoc cara Aleksego, to cesarza Leopolda. Słał błagalne uniwersały do szlachty na sejmiki, ale na teren walki dotarł dopiero jesienią 1671 roku, już po zwycięskiej wyprawie Sobieskiego na czambuły tatarskie, by po kilku tygodniach powrócić do Warszawy. Chyba zdawał sobie jednak sprawę z dużej odpowiedzialności za losy kraju, kiedy usprawiedliwiał się, że będzie nam świadkiem prezens et postera aetas, żeśmy tak często ostrzegali, zagrzewali. Kiedy bezpośrednie niebezpieczeństwo tureckie zawisło nad Rzeczą Pospolitą i czałsz turecki w grudniu 1671 roku przyniósł nam wojnę, trzeba było uciec się do ostatecznej pomocy szlachty w pospolitym ruszeniu ale dwa sejmy zimowe i wiosenny 1672 roku zostały zerwane, a opozycja z prymasem Prażmowskim na czele, nawiązawszy jeszcze ściślejsze związki z paryskim dworem, kręciło się w Polsce wielu francuskich agentów, wręcz zażądała od króla Michała w czerwcu 1672 roku abdykacji. Wysunęła plan małżeństwa królowej Eleonory po rozwodzie z Michałem, z księciem de Longville. Wobec sprzeciwu cesarza Leopolda, prymas 25 czerwca 1672 roku zaproponował królowi Michałowi złożenie korony dla dobra ojczyzny. Wiśniowiecki nie umiał walczyć. Obradami sejmów zbytnio nie interesował się. Nie potrafił sobie pozyskać wojska koronnego, wiernego więcej hetmanowi Sobieskiemu niż królowi. Zrażał sobie sejmiki otaczaniem się cudzoziemcami, posługiwaniem się obcymi rezydentami w zagranicznych misjach – nawet swym cudzoziemskim strojem ale zuchwałe żądanie prażmowskiego oddania korony spotkało się ze zgoła nieprzewidzianym oporem króla i z pomęsku wygłoszoną ripostą wiem żeś waszmość mnie jeden koronował ale nie jeden obierał jeżeli wszyscy na to pozwolą i zgodzą się bardzo rad do tychże ręku oddam z których wziąłem koronę przez co przynajmniej ujdę tantam serwitutem od was, którzy mnie nie tylo ani jako pana, ale nawet ani jako księcia starożytnej familii, ani jako równego sobie traktujecie. Żachnął się na to prymas. To wasza królewska mość chcesz, żeby się krew niewinna przelewała? Odrzucił król tę inwektywę. Sam wasz mość tego chcesz i chcesz ręce kapłańskie kąpać we krwi niewinnej. Prymas próbował zresztą niesłusznie zrzucić całą odpowiedzialność za przyszłe wypadki na króla. Protestor przed Bogiem, że co się tylko stanie, to się za powodem waszej królewskiej mości stanie. Król zakończył tę przykrą rozmowę stanowczą i znamienną odpowiedzią. Po tysiąc kroć razy przed tym, że Bogiem protestuje, że cokolwiek było, jest i będzie złego, to wszystko jest i będzie z waszmości. mości. Audiencja trwała półtorej godziny, rzecz naturalna nie mogła przynieść porozumienia. Zaimponowała nam tak dzielna i niespodziewana postawa Michała chyba po raz pierwszy. Nie uląkł się też król próby wojskowego zamachu stanu w Warszawie przez sprowadzenie do stolicy oddanych Sobieskiemu chorągwi ani ogłoszonego 1 lipca 1672 roku przez malkontentów manifestu, którym za wszystkie nieszczęścia Rzeczypospolitej obwiniali przede wszystkim króla ani wiadomości o podpisaniu w tymże dniu przez kilkudziesięciu opozycjonistów konfederacji, czy też spisku przeciwlegalnemu przecież królowi, a powołaniu na tron francuskiego kandydata. Obrońców miał znaleźć król Michał w szeregach szlachty, która w czasie Sejmu zawiązywała prowincjonalne konfederacje przy swym królu, a na sejmikach posejmowych murem za nim stawała. Tymczasem groza niebezpieczeństwa tureckiego już bezpośrednio zawisła nad krajem, nie bez zgoła fałszywych pogłosek, że to opozycja magnacka sprowokowała tę inwazję. Bez większego oporu wojska sułtańskie stanęły pod potężnym kamieńcem podolskim i 27 sierpnia 1672 roku zmusiły jego bohaterskich obrońców do kapitulacji. Obronił się Lwów, padły miasta i zamki Zborów, Złoczów, Buczacz, Znowu jedynie Sobieski swą świetną, błyskawiczną kampanią na tatarskie czambuły jesienią tego roku uchronił kraj od ostatecznego zniszczenia, wyzwolił tysiące jasyru i na szlaku rusko-podolskim rozbił szereg ich koszy. Król na wieść o postępach Turków i tragicznym upadku kamieńca słał błagalne listy o posiłki do papieża Klemensa X, do cesarza i cara. Wprawdzie ruszył w sierpniu z Warszawy do pospolitego ruszenia pod Gołąb nad Wisłą, ale nie zdobył się na jakiś własny plan działania. Osaczony przez opozycję wydawał sprzeczne rozkazy, przez co paraliżował rozpaczliwe poczynania Sobieskiego. Bez wojska, pieniędzy i obcej pomocy musiał zdecydować się na podpisanie przez komisarzy 18 października 1672 roku haniebnego pokoju w sułtańskim obozie pod Buczaczem nad strypą w ziemi halickiej. Jak wiadomo, Polska utraciła wówczas całe Podole wraz z kamieńcem podolskim i musiała się zgodzić na opłacanie sułtanowi corocznego podarunku w kwocie 22 tysięcy złotych. Prawobrzeżną Ukrainę pozostawiono w rękach kozaków. Tymczasem szlachta zebrana w kilkadziesiąt tysięcy, najwyżej 30 tysięcy, pospolitym ruszeniem pod Gołębiem, a potem Lublinem, zamiast iść przeciw Turkom, 14 października 1672 roku zawiązała Generalną Konfederację w obronie króla, srogie wydając wyroki na malkontentów i odsądzając ich od czci, urzędów i majątków. Autorami Konfederacji byli biskup Stefan Wierzbowski i wojewoda Felix Potocki. Król Michał nie wykazywał w konfederackim obozie żadnej inicjatywy, nie poprowadził szlachty na wroga, jedynie zadbał o swój tron. Malkontenci ostro zareagowali na ich oskarżenia i kary, zawiązując w Szczebrzeszynie 23 listopada Związek Żołnierski pod wodzą Hetmana Sobieskiego w obronie obalonych przez konfederatów praw. Zanosiło się na wojnę domową. Na szczęście na tzw. kontynuacji konfederacji i jej generalnym zjeździe od 4 stycznia 1673 roku dzięki pośrednictwu królowej Eleonory Nonciusza Błon Błonwiziego i rozsądniejszych senatorów, biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego, wojewody witebskiego Jana Antoniego Chrapowickiego, doszło pod grozą tureckiego niebezpieczeństwa do pojednania między zwaśnionymi stronami, a Sejm Pacyfikacyjny do 8 kwietnia 1673 roku uchwalił program obrony tak pięknie i skutecznie zrealizowany w zwycięskiej bitwie pod Chocimiem 11 listopada 1673 roku. Ale król był już ciężko chory. Od dłuższego czasu nie domagał, cierpiąc na wrzody w przewodzie pokarmowym. Jeszcze we wrześniu dotarł do Lwowa. Jeszcze 8 października dokonał przeglądu wspaniałej 40-tysięcznej armii. W przeddzień zwycięstwa umarł bezpotomnie w Lwowie. Jego szczątki w 1676 roku spoczęły w podziemiach Katedry Wawelskiej. Król Michał panował z górą cztery lata, ściśle cztery lata i 5 miesięcy, w jednym z najtrudniejszych okresów naszych dziejów. U współczesnych wzbudzał różne uczucia, od przywiązania i wierności do bezwzględnej wrogości i chęci usunięcia go z tronu za wszelką cenę. Trudno rozważyć, ile w tym było powiązań z samą osobą króla Michała, a ile rozważań w związku z interesem państwa lub własnym. Poniższy wiersz Anonimowy złośliwy paszkwil, z pewnością napisany już po zgonie monarchy, sumuje poglądy opozycji na osobę Michała. Obranie cudem, królestwo kłopotem, szkodą złe rady, a szelągi złotem, sejmy niezgodą, żona urąganiem, dwór nieporządkiem, słudzy oszukaniem, senat niedbalstwem, Warszawa więzieniem, wiedeń pedantem, obóz uprzykrzeniem. Prymas z karaniem, kamieniec niesławą, izba pociechą, strojenie zabawą, turczyn nieszczęściem, gołąb głupstwa świadkiem, lwów śmiercią, a śmierć nieszczęścia ostatkiem. To był mój żywot, więcej nic nie znałem, nie wiem czym król, wiem, żem był Michałem». Historiografia, poczynając od Karola Werwicza, poprzez dzieła Józefa Szujskiego, Tadeusza Korzona, Władysława Konopczyńskiego, aż do publicystyki Pawła Jasienicy, surowo w mniejszym lub większym stopniu oceniała działalność tego króla Piasta. Jedni zarzucali mu brak energii, inni talentu. Wytykali mu brak planu, jakiejś koncepcji politycznego działania, nieumiejętność postępowania z ludźmi, zrażanie sobie wiernych. Chorobliwą podejrzliwość, mściwość i pewnego rodzaju wygodnictwo. Bezsprzecznie król Michał nie należał do wybitnych naszych panujących. Największą jego tragedią był fakt, że przyszło mu panować w najtrudniejszym okresie. O tron nie zabiegał, wysunął go pod kanclerzy Olszowski, sprytnie wykorzystując dwa zwalczające się stronnictwa, profrancuskie i prohabsburskie, i dobrze wyczuwając niechęć ogółu szlachty do cudzoziemskich kandydatów. A skoro Michał znalazł się na tronie, otoczony często zwalczającymi się wzajemnie doradcami, skrępowany ich inicjatywami, nie umiał czy nie mógł zdobyć się na samodzielność działania. Zgodził się na sojusz z Habsburgami, zniechęcając tym samym o wiele potężniejszą i bardziej mogącą Polsce pomóc Francję Ludwika XIV. Uwierzył w porozumienie z Rosją, nie uzyskując w zamian konkretnych rezultatów. Nie umiał zapobiec wojnie z Turcją chociaż nastręczali się pośrednicy ugody w osobach Hanna czy też naddunańskich książąt. Postawił na mało ważnego i ostatecznie zdradliwego Hanenkę, zrażając sobie inteligentnego i mocnego na Ukrainie Doroszenkę. Wobec elektora Brandenburskiego okazał daleko idącą pobłażliwość i słabość, nie umiejąc wykorzystać akcji Kalksteina. W polityce wewnętrznej popełnił jeden z największych błędów, skoro nie dowierzał, nie doceniał Sobieskiego Ale pomimo tych bardzo poważnych zarzutów Nie można nie docenić i pewnych jego stron dodatnich Brał często żywy i bezpośredni Nawet ofiarny udział w Sejmach i posiedzeniach Senatu Ciągnących się nieraz całymi godzinami Nie nastawał bezwzględnie na swych przeciwników malkontentów Na przykład po Sejmie z 1670 roku A czasem szukał nawet pojednania Choć się to nie zawsze mu udawało Związki Rodzinne Wiśniowieckich z Sobieskimi. Pilnował spraw państwowych, o czym świadczy jego liczna dyplomatyczna korespondencja oraz długi wykaz przywilejów dla miast i osób prywatnych. Z całym uporem wysyłał raz po raz uniwersały do szlachty i wojska, często nawet błagalne, kiedy zagrażało bezpośrednie niebezpieczeństwo. Marzył o sławie rycerskiej na czele zgromadzonego pod Lwowem wojska jesienią 1673 roku, i gotów był pomimo choroby maszerować na Turka. Nie był też pozbawiony poczucia królewskiej godności, kiedy tak stanowczo odpowiedział prymasowi w czerwcu 1672 roku na jego żądanie dobrowolnej abdykacji. Zbigniew Wójcik, Jan III Sobieski Król ten pochodził ze znakomitego i starożytnego rodu, bynajmniej jednak nie z najbardziej znaczącego, ani z najbogatszego w królestwie. Tak pisał osobieskim jego lekarz nadworny, irlandczyk Bernard Connor, autor bardzo interesującego dzieła o Polsce, który przebywał w naszym kraju pod koniec panowania Jana III. Zdanie to, jak wiele zresztą innych w tej książce, trafne i zmuszające do refleksji. Rzeczywiście, jak to się stało, że owym drugim piastem na tronie Rzeczypospolitej w XVII wieku był nie Radziwiłł, Lubomirski, Potocki, Pac czy Sapiecha, lecz właśnie Sobieski. Jego nieudolny poprzednik na tronie, Michał Korybut Wiśniowiecki, nie był wprawdzie bogaty w chwili, gdy wkładano mu na głowę koronę królewską, ale do czasu powstania kozackiego na Ukrainie Wiśniowieccy byli właścicielami olbrzymich, bajecznych wprost dóbr z 230 tysiącami poddanych i sześciuset tysiącami złotych polskich dochodu rocznego, co było sumą na owe czasy ogromną. Poza tym był synem wielkiego Jaremy i Dola szlachty w okresie powstania Chmielnickiego. Czy koronę na głowę Sobieskiego włożyły tylko zręczne rączki Marysieńki, pełne ponadto pieniędzy odziedziczonych po pierwszym małżonku Janie Zamojskim? Tak uważali i uważają nadal niektórzy historycy. Czy tylko dziwny zbieg okoliczności i nieudolność dyplomacji zagranicznej doprowadziły do jego wyboru w roku 1674? Wszelka jednostronna interpretacja tego faktu jest moim zdaniem niesłuszna. Urodzony 17 sierpnia 1629 roku na zamku w Olesku, prawnuk pokądzieli Hetmana Żugiewskiego, dzieciństwo i młodość spędził Jan Sobieski podobnie jak wielu chłopców z rodzin magnackich. Ojciec jego Jakub, późniejszy kasztelan krakowski, a więc pierwszy świecki senator Rzeczypospolitej, miał wyjątkowe zrozumienie dla spraw edukacji. Sam był zresztą człowiekiem gruntownie wykształconym. Konieczność zdobycia wszechstronnej wiedzy wyłożył obu synom, starszemu Markowi i młodszemu Janowi, w prostych i dosadnych słowach. Głupimi szlachcie starożytnej szpetnie zgoła być, Ludzie więcej sobie ważą chudego pachołka uczonego, aniżeli Pana Wielkiego, a błazna, co go sobie więc palcem ukazują. Studiowali młodzi sobiescy w Krakowie w słynnej szkole Nowodworskiego. Później w latach 1643 46 na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Następnie zaś udali się za granicę, gdzie spędzili prawie dwa i pół roku. 1646-1648. W czasie wojarzy zagranicznych braci zmarł ich ojciec. Synowie wrócili do kraju na wieść o śmierci króla Władysława IV i wybuchu powstania na Ukrainie. Wkrótce obaj przeszli chrzest bojowy, a w słynnej bitwie pod Beresteczkiem, czerwiec 1651, przyszły król polski został ciężko ranny. Brata spotkał los gorszy, zginął od noża tatarskiego w rzezi jeńców polskich pod Batochem w roku następnym. Cały okres po powrocie do kraju, aż do drugiej połowy lat 50., jeśli nie liczyć krótkiego epizodu dyplomatycznego z roku 1654, kiedy to znalazł się w orszaku posła wielkiego do Turcji, Mikołaja Bieganowskiego, spędził Jan w szeregach. A w tych burzliwych czasach oznaczało to właściwie bezustanne wojowanie. Niestety młody magnat nie zawsze walczył w szeregach polskich. W czasie najazdu szwedzkiego 16 października 1655 roku, jako pułkownik wojsk kwarcianych, przeszedł do obozu zwycięskiego Karola Gustawa. Różnie ten jego krok starali się i nadal starają się wyjaśnić historycy. Jedni uważają, iż w decyzji jego nie było żadnej głębszej motywacji politycznej. Zrobił to, co zrobiło całe prawie wojsko i olbrzymia większość szlachty. Inni sądzą, że bliskie pokrewieństwo ze zdrajcą pod kanclerzem Hieronimem Radziejowskim, skłoniło go do opuszczenia prawowitego króla. Jeszcze inni, że być może pociągnął go przykład bliskiego przyjaciela Jana Sapiechy. W końcu marca 1656 roku porzucił z kolei Szwedów, za co Karol Gustaw kazał przybić jego nazwisko do Szubienicy. Okres wojen kozackiej, moskiewskiej i szwedzkiej rozszerzył znakomicie horyzonty wojskowe Sobieskiego – konfrontując jego wiedzę książkową z praktyką pól bitewnych w Polsce, na których krzyżowały się różne szkoły i metody ówczesnej sztuki wojennej. Wiele nauczył się pod Beresteczkiem, wiele przebywając w obozie szwedzkim i obserwując z bliska jedną z najlepszych ówczesnych armii europejskich, wiele w wielkiej trzydniowej bitwie pod Warszawą, 28-30 lipca 1656 roku, w czasie której atakował Szwedów i Brandenburczyków, stojąc na czele sprzymierzonych wówczas z Polską oddziałów tatarskich. W obozie Jana Kazimierza przyjęto go z otwartymi ramionami, a w nagrodę za znakomitą postawę bojową w najbliższych miesiącach otrzymał godność chorążego koronnego, która otwierała widoki na buławę hetmańską. Poznał też na dworze królowej Ludwiki Marii Marię Kazimierę d'Arkien, kobietę, która miała stać się wielką miłością jego życia, niepokonaną pasją, jak sam mówił, a która ani sercem, ani umysłem nie dorosła go nigdy, jak surowo stwierdził jeden z biografów Sobieskiego. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Karlickiego. Taśma 20, koniec drugiej ścieżki.